Bycie ziomku brak Mam twardy kark, nigdy nie bałem się krat Tęsknoty, słony smak, jak rwąca rzeka płynie Został tylko żal, kokka, whisky, zioło, krak Ten świat jest gówno wart, kiedy nie ma ciebie przy mnie Znowu piję sam i rozliczam wszystkie i Kolejna flaszka do ta zalewa hmm. mnie koszki, przesyt pamięci twojej, słonał zaspada spada na dół Gdybym tylko cofnął czas, gdybym czas cofnąć mu I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 Szlub się spalił, obserwuję dym ulotny Rozpłynął się jak gry w tym plugawym mieście zbrodni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 co chciałeś, samozwańczy królu szczurów Nie zawierałem umów, ale on cierpliwie czeka Gdy popełnię grzech śmiertelny, pozbawie życia człowieka Mogłem cię pomścić, ale nie potrafiłem Wybacz mi bracie, co dzień żałuję, że żyję Zapisuję chwilę i przy twoich zwłokach klęka Kocham cię bracie, widzimy się u bram piekła